Tworzyła go fantazja autora starej baśni, który w tym wypadku przeniósł na ziemię polskie starorzymski kult bogini Westy i rzymskie kaplanki dziewice zwane Westelkami. Gdy zaś Kraszewski każe jednej z tych dziewic wróżyć Popielowi, w opisie tej wróżby z łatwością można odnaleźć jej wzór, grecką wyrocznię delficką. Jak świadczą ostatnie przykłady daleko starej baśni do wiernego obrazu historycznego. Nie ulega wątpliwości, że wyobraźnia i domysły autora tej popularnej powieści wniosły do niej wiele elementów obcych źródłom, a więc obcych również prawdzie historycznej. Dlaczego więc zajmujemy się tutaj starą baśnią? Otóż chcieliśmy na przykładzie Kraszewskiego pokazać, jak musiał radzić sobie literat pragnący przedstawić sprawy z odległej przeszłości, o których źródła historyczne mówią zbyt mało, by móc z nich zaczerpnąć potrzebny, wiarygodny materiał. Ale teraz cofnijmy się do XV wieku. Wspominaliśmy już, że żyjący w ten czas Jan Długosz również nie dysponował żadnymi wiadomościami o pogaństwie w Polsce, które już dawno w mrokach nie niepamięci utonęło. A mimo to kanonik krakowski zostawił stosunkowo obszerny i dokładny opis bóstw polskich. Jak więc powstał ten opis? Czy przypadkiem nie w podobny sposób jak kilka wieków później Stara Baśń? No oczywiście. Już kilkadziesiąt lat temu udowodnił znakomity polski językoznawca i historyk kultury Aleksander Brückner, że to, co długoż pisał o polskim pogaństwie, jest tylko jego własnym wymysłem. Nie wiedząc nic o tych sprawach, wyobraził sobie, że pogaństwo polskie mogło być podobne starożytnemu pogaństwu rzymskiemu i opisał w gruncie rzeczy rzymskie bóstwa, nadając im jedynie słowiańskie imiona. Imiona te zaś albo sam stworzył, Albo też niektóre z nich wyczytał w starych kazaniach i uchwalach polskiego kościoła. Ale i ten materiał nie okazuje się obecnie wiarygodny. Brücknerowi udało się wykazać, że takie rzekome nazwy bóstw jak Lada czy Lel i Polel były po prostu ludowymi przyśpiewkami tego typu co Ojdana. Niezrozumiałe te zawołania poczytali średniowieczni księża za imiona bogów pogańskich, a pieśni z podobnymi refrenami za pogańskie pieśni religijne. Takie oto jest źródło owych wykazów bóstw w uchwalach synodalnych, w kazaniach, a wreszcie u Długosza. Z tego wynika, że wiadomości Długosza o religii naszych przodków trzeba całkowicie odrzucić, a dalej że wobec tego nie znamy ani jednej nazwy bóstwa pogańskiego z ziem polskich. Wszelkie dawniejsze rekonstrukcje polskich wierzeń pogańskich oparte na przytaczanym tekście Długosza nie mają żadnej wartości naukowej, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. O pogaństwie polskim sądzić zatem musimy nie ze źródeł polskich, bo te w gruncie rzeczy nie istnieją, lecz ze świadectw o kulcie przedchrześcijańskim w innych krajach słowiańskich, w których zapewne panowały początkowo mniej więcej jednakowe stosunki społeczne, obyczaje i wierzenia. Zastanówmy się więc, czy drugi z cytowanych tekstów, mianowicie fragment kroniki Saksona Gramatyka, mówiący o świątyni w Arkonie i o formach czci oddawanej na rugi świętowitowi, można uważać za źródło również do poznania kultu panującego niegdyś w Polsce. Wydawało się dawniej, że tak. Dawniejsi badacze pogaństwa słowiańskiego popełniali jednak wciąż zasadniczy błąd w rozumowaniu. Zapominali mianowicie, że kulty religijne ulegają w ciągu wieków przemianom. Dotyczy to zwłaszcza kultów bardziej prymitywnych, które nie miały tak jak religie nam współczesne, swoich ksiąg świętych, nie miały nigdzie zapisanych zasad swej wiary. Dziś rozumiemy już dobrze, że w Polsce wieku X mogło nie być jeszcze tych form kultowych, jakie poznajemy na Rugi w wieku XII, a więc o 200 lat później. I to jakich 200 lat? W ciągu tych dwóch wieków dokonywały się w zachodniej słowiańszczyźnie poważne przemiany społeczne. Kształtował się ustrój feudalny, Krzepły organizacje państwowe. Musiało to mieć wpływ również na przemiany w treści i formach wierzeń religijnych. Poza tym nie należy zapominać, że Rugia i inne kraje, najbardziej na zachód w Słowieńszczyźnie wysunięte, stykały się już od dłuższego czasu z chrześcijaństwem. Walczyły z chrześcijańskimi Niemcami chrześcijańską Danią. Bywały okresami przymusowo chrystianizowane. Taka sytuacja Wymagała wzmocnienia własnej organizacji kultowej. Sprzyjała przejmowaniu przez tamtejsze pogaństwo pewnych form od znacznie wyżej zorganizowanego chrześcijaństwa. Nie są to czcze domysły. Już badania Bruknera, a jeszcze dobitniej późniejszych uczonych wykazały, że te formy kultu pogańskiego, które poznajemy w XII wieku w Słowieńszczyźnie północno-zachodniej, były tworem stosunkowo późnym, i nie znajdują analogii w innych krajach słowiańskich. Tak na przykład wątpliwą jest rzeczą, by na innych ziemiach słowiańskich wznoszono bóstwom świątynie. Istnienie posągów bóstw poza Polabiem i Pomorzem Zachodnim daje się stwierdzić tylko na Rusi. Zorganizowana warstwa kapłańska jest również specyficzną właściwością późnego okresu pogaństwa w krajach polabskich. Male więc mogły być podobieństwa między wyjątkowo potężną organizacją pogaństwa wytworzoną wokół rugijskiego świętowita w XII wieku, a 200 lat wcześniejszym pogaństwem na ziemiach polskich. Jak z tego wynika, próżno szukać w źródłach kronikarskich gotowego opisu wierzeń, który moglibyśmy odnieść do słowieńszczyzny IX-X wieku, czyli do czasów bezpośrednio poprzedzających przyjęcie chrześcijaństwa przez większość ludów słowiańskich, w tym także przez Polskę. Jeśli nauka mimo to pewien obraz, bardzo ogólny i niedokładny, a w znacznej mierze hipotetyczny tylko może ustalić, to złożyły się nań żmudne badania różnego rodzaju specjalistów. Oprócz historyków, w ściślejszym tego słowa znaczeniu, także językoznawców, etnografów, Ostatnio wreszcie archeologów. W świetle tych badań nie ulega wątpliwości, że w przekonaniu naszych przedchrześcijańskich przodków świat zaludniało wiele rozmaitych istot nadprzyrodzonych. Nimfy wodne u źródeł rzek przy rzekach i jeziorach, a także demony leśne, górskie i polne zwane wilami i brzeginiami, demony nieszczęścia i choroby zwane jędzami, duszki domowe, skrzaty i ubożęta. Każda rzeka czy staw, las czy zarośla, góra czy pojedyncza skala miała swego demona. Inne stwory strzegły domostwa, inne pól, jeszcze inne przody. Ten liczny zastęp drobnych ubóstw spełniał jednak według wierzeń ówczesnych dość ograniczone funkcje, choć o tyle ważne, że związane z wieloma przejawami codziennego życia. Demony nie miały żadnego znaczenia poza swym królestwem. W jego granicach były jednak panami absolutnymi i spacer po byle zagajniku mógł, jak wierzono, skończyć się dla człowieka katastrofą, jeśli taka była wola władającego tam demona. O tym świecie drobnych, ale czasem bardzo groźnych duchów, w które dawni Słowianie wierzyli, Informują nie tylko średniowieczne kroniki. Wiele z tych wierzeń utrzymało się wśród ludu znacznie dłużej niż oficjalne panowanie kultu pogańskiego. Przetrwały one zresztą w rozmaitych formach, zarówno w postaci wiary w starodawne wodnice lub duchy gór, jak i w postaci przeniesienia funkcji niektórych demonów na świętych, chrześcijańskich lub diabłów. Demonom nie przepisywali Słowianie zbyt wielkiego rozumu. W powszechnym wyobrażeniu stały one pod tym względem niżej nawet od człowieka, który mógł je z powodzeniem oszukać. Charakterem przypominały raczej dzieci, trochę złośliwe, kapryśne, z reguły egoistyczne, ale naiwne. Zadaniem człowieka było sprytnie zapewnić sobie ich przychylność. Odwrócić niebezpieczeństwo grożące ze strony jednych, skorzystać z pomocy drugich. Służyły temu przeróżne zabiegi, najczęściej przekupstwo i zaklęcia. Skrzatom domowym na przykład, które jeśli chciały mogły oddać wielkie usługi pilnując domu przed chorobą i nieszczęściem, należało stale zostawiać po kątach trochę jedzenia, aby ceniły gospodarzy i chętnie im służyły. Nieszczęściu grożącemu w ciemnym lesie czy w kąpieli można było zapobiec odpowiednią formułką zaklęcia. Niektóre demony najprościej było zmylić, udając przed nimi inną osobę lub zwierzę. Aby się człowiekowi dobrze powodziło, musiał pamiętać o obecności demonów na każdym swoim kroku, znać i stosować zabiegi, które doświadczenie starców określiło jako skuteczne w stosunkach ze światem nadprzyrodzonym. Obok wiary w rój drobnych istot, mogących szkodzić człowiekowi, jeśli się ich nie zadowoli, znali jednak Słowianie i kult bogów decydujących o wielu ważnych sprawach, opiekujących się całą zbiorowością, tak zwanym plemieniem, wspomagających ludzi w pracy, podróży i na wojnie, a przede wszystkim odsłaniających na prośbę swych czcicieli przyszłość. Wydaje się, chociaż nie jest to rzeczą pewną i nie wszyscy badacze są co do tego zgodni, że każda organizacja terytorialna Słowian, każde plemię czciło jedno własne bóstwo. Wskazuje na to najstarsze świadectwo pisane o religii Słowian, relacja bizantyjskiego historyka z VI wieku, Prokopiusza z Cezarei. Uważają bowiem, że jeden tylko Bóg, twórca błyskawicy, jest panem wszystkich rzeczy. Wspomniany zaś już Helmold pisze, prócz gajów i bogów domowych najpierwszą i szczególną cześć odbierali prowę, Bóg Ziemi Stargardzkiej, siwa, bogini Polabian i radigast, Bóg Ziemi Obodrzyckiej. Mniejsza tu o nazwy, niemiłosiernie poprzekręcane, z których jedynie Radigast, a raczej Radogost wydaje się prawdopodobny. Tekst ten jednak świadczy, że każda ziemia słowieńska miała swego odrębnego boga. Podobny wniosek można by wyciągnąć również ze słów niemieckiego biskupa Titmara z Merseburga, który informuje, że tyle jest usłowiam miejsc kultu, ile prowincji. Boga plemiennego wyobrażano sobie w postaci ludzkiej, czy może lepiej rzec, nadludzkiej. Przypisywano mu bowiem przymioty właściwe człowiekowi, ale w stopniu szczególnie wielkim. Ogromna więc miała być jego siła, mądrość, przenikliwość. To już nie demon, którego można wywieźć w pole. Bóg przewyższał człowieka pod każdym względem. Nawet koń jego był ściglejszy, Miecz bardziej ostry, tarcza niezawodna. Najcenniejszą cechą bóstwa wydawała się jednak jego zdolność widzenia, a raczej przewidywania przyszłości. Udawano się więc do niego przede wszystkim z pytaniami o wynik zamierzonych czynności. Bóg miał odpowiedzieć, czy dobrze wzejdzie posiane teraz ziarno, czy też lepiej opóźnić nieco siewy. Żeglarzom i rybakom wskazywał, kiedy może okaże się im przychylne. Najważniejsze zaś były jego decyzje w sprawie projektowanych wypraw wojennych. Jeśli wróżba wypadła niepomyślnie, trzeba było porzucić dotychczasowe plany, odwołać przygotowaną już napaść, która miałaby się skończyć klęską. Skoro bóstwu plemiennemu składali Słowianie ofiary, i oczekiwali od niego przepowiedni, to w związku z tymi wierzeniami musiała się zwolna wytwarzać pewna organizacja kultowa. Początkowo może obrzędy związane z czcią bóstwa odprawiała starszyzna plemienna. W miarę jednak, jak zaczęto się zwracać do bóstwa nie tylko w sprawach publicznych, nie tylko z prośbami o dobre urodzaje czy o szczęśliwy wynik wojny, ale również w sprawach osobistych, stali się potrzebni specjalni ludzie, którzy by przyjmowali złożone ofiary, przeprowadzali wróżby i wyjaśniali ludziom wolę bóstwa. Tak powstał stan kapłański. Jego tworzenie się i rozwój przypadły zapewne na okres od X do XII wieku. Dlatego szczególnie liczny i mocny stał się on w tych krajach, gdzie pogaństwo przetrwało najdłużej. W krajach zaś, które już w X wieku przyjęły chrześcijaństwo, jak Polska, Czechy i Ruś, byli wprawdzie rozmaici w róże, wyspecjalizowani w odgadywaniu przyszłości i wyroków boskich, nie tworzyli oni jednak zwartej organizacji. Gdzie zaś nie było jeszcze takiej organizacji, tam nie stawiano świątyń i nie rzeźbiono posągów. Jako miejsce kultu wystarczało jakieś uświęcone tradycją miejsce. Mógł to być Święty Gaj, częściej jakieś wzgórze. Na Śląsku na przykład miejscem obrzędowym była Góra Ślęża, nazwana później Sobótką. Liczne podania związane z Lysą Górą w pasmie Gór Świętokrzyskich świadczyłyby, że w tym rejonie ona znów była otoczona szczególną czcią. Zamiast późniejszych starannie odrobionych posągów, jakim był chociażby opisany już Świętowit w Arkonie, Czono święte drzewa lub bardzo często prymitywnego bałwana w kształcie słupa. Słowianie przywiązani byli do swych bogów. Bóstwo ich było bowiem w pojęciu ludu jak gdyby opiekunem plemienia. Mimo jednak wielkiego znaczenia, jakie miał Bóg plemienny w swojej społeczności, nie przypisywano mu tych cech uniwersalnych, które są przymiotami bożymi w wielkich religiach monoteistycznych. Bóstwo słowiańskie nie było uznawane ani za wszechmocne, ani nawet za wszechwiedzące. Nie uważano go też za bóstwo jedyne. Sąsiednie plemiona, obce państwa, miały także swoich bogów. Słowianie uznawali ich realność. Wierzyli, że obcy bogowie istnieją obok ich boga i mają podobne jak on możliwości i umiejętności. Każdy z nich jednak był związany z określoną społecznością, do której należał, którą się opiekował i której pomagał. Gdy dwa państwa walczyły ze sobą, w mniemaniu pogan walczyli ze sobą także ich bogowie. Pewnie gdy bóstwo z jakiegoś powodu obraziło się na swój lud, wówczas klęska była nieuchronna. Ale nawet najlepsze współdziałanie ludu z bóstwem nie musiało zapewnić zwycięstwa. Po stronie wrogów był bowiem inny Bóg. Siła trafiała na siłę, mądrość na mądrość. Bóg wrogów okazywał się czasem szczęśliwszy czy silniejszy. W szczególności Bóg chrześcijański, Bóg niemiecki, jak zwykli go nazywać Słowianie Zachodni, potrafił się mścić za zniewagi lub okazywane mu lekceważenie, i nie sposób było odmawiać mu mocy, większej może nawet niż ta, której dowiedli rodzini bogowie. Mimo to próby nawracania czcicieli Świętowita czy Radogosta na wiarę chrześcijańską natrafiały na opór. Tamten Bóg był bowiem Bogiem obcym, a według wierzeń słowiańskich główną wartością bóstwa była jego solidarność z człowiekiem. Obcego boga natomiast wiązała, jak sądzono, wspólnota interesów z inną społecznością. Przeciw przyjęciu chrześcijaństwa przemawiały więc takie mniej więcej refleksje: Czy będzie chciał ów nowy bóg, bóg niemiecki przecież, opiekować się szczerze naszym plemieniem? Czy nie okaże się stronniczy? Czy wobec tego nie lepiej trwać przy naszym własnym świętowicie, jeśli nawet nie tak silnym? to jednak wiernym. Ilustracją takiego właśnie przekonania jest też przekazana w kronice Helmolda odpowiedź księcia obodrzyców jednego z państwewek północnej części słowieńszczyzny zachodniej Niklota dana potężnemu władcy sasów Henrykowi Lwu żądającemu od pokonanych Słowian chrztu. My byśmy woleli, żebyś ty został naszym bogiem miał odrzec Niklot. Chytry wódz słowiański nie widział bowiem korzyści z oddawania czci Bogu Niemieckiemu. Lepszy wydał mu się sam Henryk, który, jeśli obodżyce pierwsi uznają go za swoje bóstwo, może stać się rzeczywiście zainteresowany w opiece nad nimi. Przywiązanie do własnego bóstwa plemiennego, wiara w jego przychylność i opiekę, były jednym z czynników niewątpliwie cementujących owe drobne organizmy polityczne. Przyszedł jednak czas powstawania większych państw, w których skład weszło po kilka, a nawet więcej dawnych paistewek plemiennych. Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Wiślanie i Ślęzanie znaleźli się w końcu X wieku w jednym państwie zwanym później Polską. Kilku plemion składało się też sąsiednie państwo czeskie. Jeszcze większą ich liczbę zjednoczyli książęta Ruscy. Nawet na Polabiu, gdzie nigdy nie doszło do powstania wielkiego państwa słowieńskiego, istniejące tam państwa obodżyców i wieletów powstały z kilku odrębnych terytoriów. Jedność polityczna wymagała jedności publicznego kultu. Niezależna od siebie cześć konkurencyjnych bóstw plemiennych na poszczególnych ziemiach nie sprzyjała konsolidacji państwa. Toteż w tych słowiańskich państwach wczesnofeudalnych, które pozostały jeszcze pewien czas przy pogaństwie, nastąpiły znaczne zmiany w kulcie. Już nie mogło być mowy o ograniczaniu się do czci jednego tylko Boga, opiekuna całej społeczności. Tradycje i uczucia poszczególnych grup terytorialnych w państwie nie pozwalały na to, żeby odrzucić większość bóstw lokalnych i pozostawić cześć tylko jednego z nich. Z drugiej strony przecież interes państwa wymagał względnie jednolitego systemu kultowego dla całej ludności. Stąd miejsce jednego bóstwa zaczął zajmować ich zespół. Spośród kilku bogów wyróżniał się wszelako jeden najwyższy, któremu pozostali byli podlegli. Powstawała w ten sposób hierarchia bogów, która odpowiadała stosunkom między plemionami państwa. Wszakże jedno z nich było hegemonem, doprowadziło do zjednoczenia politycznego danej grupy plemion, panowało nad nimi. Jego bóstwo plemienne stało się wobec tego głównym bóstwem państwa, otoczonym jednak przez pozostałe bóstwa, dawniej lokalne, obecnie odbierające cześć od wszystkich jako bóstwa drugiego rzędu. Tak więc u Wieletów w ich grodzie stolecznym stanęła, jak pisze Titmar z Merzeburga, jedna tylko świątynia zbudowana misternie z drzewa i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt. Wewnątrz zaś stoją bogowie zrobieni ludzką ręką w straszliwych helmach i pancerzach, każdy z wyrytym u spodu imieniem. Pierwszy z nich nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje czci u wszystkich pogan. Podobną w treści reformę kultu pogańskiego przeprowadził w X wieku na Rusi książę Kijowski Włodzimierz. Nakazał on oddawać cześć kilku bogom, których posągi zgromadził na jednym wzgórzu, ale swego własnego boga, Peruna, wywyższył jako głównego pośród nich. Kult Perona jako naczelnego bóstwa państwowego został wówczas wprowadzony i w tych miejscowościach, gdzie go dotąd nie znano, na przykład w Nowogrodzie. Opowiada bowiem kronikarz ruski, że Włodzimierz posadził Dobrynię wuja swego w Nowogrodzie i przyszedłszy Dobrynia do Nowogrodu postawił Peruna balwana nad rzeką Wołchowem. Kładali mu nowogrodzianie, ofiary jako bogu. Gdzie indziej może ta sama treść, stopienie się kilku kultów plemiennych w jeden kult ogólnopaństwowy, bywała wyrażana za pomocą innych form. W wielu państewkach słowieńsztyzny Polapskiej i Pomorskiej spotykamy na przykład wielogłowe posągi bóstw. W Szczecinie rozwija się w XII wieku kult boga Trzygłowa, który, jak sama nazwa wskazuje, był wyobrażany z trzema głowami. Dotąd jeszcze nauka nie wypowiedziała się ostatecznie, co oznacza tak wykonany wizerunek. Nie potrafią nam tego wytłumaczyć przekonywająco nawet ci kronikarze, którzy takie posągi oglądali na własne oczy. Dla przykładu, autor żywota misjonarza Pomorza, biskupa Ottona z Bambergi, wyjaśnia, że dlatego Bóg Najwyższy trzy posiada głowy, bo trzema wlada królestwami, to jest niebem, ziemią i piekłem. Otóż łatwo udowodnić, że tłumaczenie to było tylko dowolnym domysłem obcokrajowca. Po pierwsze bowiem pojęcia nieba i piekła naturalne dla chrześcijanina były zupełnie obce poganom. Po drugie zaś zbyt wielkie jest podobieństwo między różnymi połapsko-pomorskimi bóstwami wielogłowymi, aby w ich pochodzeniu nie doszukać się jakiejś wspólnej zasady. Tymczasem wyjaśnienie kronikarza pasowałoby od biedy jedynie do trzygłowa, nie dałoby się natomiast zastosować już do czterogłowego świętowita z Arkony, a tym bardziej do bóstw, które miewały po pięć czy po siedem głów. Nie trafia także do przekonania inna próba wytłumaczenia wielogłowości posągów, według której bogowie jako wszystko widzący. Musieli mieć kilka głów, aby móc patrzeć na wszystkie świata strony. I w takim przypuszczeniu bowiem zbyt wyraźne są nawyki chrześcijanina, dla którego nieodłącznym atrybutem boskości jest wszechobecność. Z tego jednak, że Bóg chrześcijański wszystko widzi i wszystko słyszy, nie wynika wcale, by te same właściwości mieli bogowie Słowian. Poza tym, i to będzie argumentem silniejszym, Rozmieszczenie głów u świętowita, według przytaczanego już opisu Saksona gramatyka, nie zapewnia wcale widzenia na wszystkie strony świata. Narzuca się natomiast pytanie, czy bóstwa wielogłowe nie powstały w celu zastąpienia nimi kilku odrębnych bóstw plemiennych. Jak Wieletowie łączyli kulty lokalne, gromadząc wszystkie bóstwa we wspólnej świątyni, tak Szczecinianie i Rugianie, ze wszystkich bóstw podlegającego im terenu, uczynili być może jeden wspólny posąg wielogłowy. W takim razie informacja, którą przekazał nam autor żywota Ottona z Bambergi, nie byłaby wyssana z palca, lecz tylko skażona ostatnim komentarzem. Po jego odrzuceniu otrzymujemy twierdzenie, że trzy głów trzy posiada głowy, bo trzema włada królestwami, czyli jest bóstwem opiekuńczym trzech plemion. Cztery oblicza świętowita odpowiadałyby wówczas czterem zjednoczonym wokół jego kultu plemionom. W taki to różny sposób zmieniały się formy głównego kultu pod wpływem przemian społeczno-politycznych wywołanych postępowaniem procesu kształtowania się wczesnofeudalnych państw słowiańskich.